Kto z was wierzy, że wszystko, cokolwiek dzieje się w jego życiu jest wolą Bożą? Kto z was wierzy, że nawet nieszczęścia, które zdarzają się w waszym życiu są wolą Bożą, są w jakiś sposób albo inspirowane przez Boga, albo przynajmniej dopuszczane przez Niego? To jest dość poważny błąd funkcjonujący w chrześcijańskim świecie, bo nie jest tak, że Bóg kontroluje wszystko, a przynajmniej nie kontroluje wszystkiego w taki sposób, jak sobie wyobrażamy. Nie wszystko, co dzieje się w naszym życiu jest Jego wolą. Czasem myślimy, że może dawniej, jak nie byliśmy narodzonymi na nowo wierzącymi, to zdarzało się, że coś nie było wolą Bożą w naszym życiu, a w zasadzie to nawet całe nasze życie nie było związane z wolą Bożą. A myślimy później, że, że kiedy nawracamy, rodzimy się na nowo, to już automat, z automatu wszystko, cokolwiek się będzie działo w naszym życiu jest wolą Bożą. I to nie jest prawda. I ten błąd, ten błędny pogląd na Boga i Jego wolę sprawia, że widzimy Boga jako kogoś, kto przez czasem okrutne rzeczy chce czegoś nas nauczyć. Co pomyślimy o takim ojcu, który powiedzmy widzi, że jego dziecko podchodzi za blisko aut, że jest niebezpiecznie, prawda, i pewnego pięknego dnia, kiedy wyjeżdża z garażu, widzi, że dziecko znowu za blisko, za blisko podeszło, przejeżdża mu po nóżkach, prawda, i mówi, a, tatuś mówił, że jak podejdziesz za blisko, co się będzie działo? Co, boli? Boli? No to teraz możemy do szpitala jechać. I my czasami tak widzimy naszego Ojca w niebie, niestety, wbrew pozorom. Jezus mówił, że jeśli my umiemy dobre dary dawać dzieciom, o ileż bardziej Ojciec Niebieski daje dobre dary swoim dzieciom, to powinniśmy o takim obrazie Boga zapomnieć. Powinniśmy Go usunąć z naszych myśl, z naszego wnętrza. Wiecie, czytałem ostatnio świadectwo pewnego pastora, który właśnie wierzył, że cokolwiek dzieje się w jego życiu, to jest wolą Bożą i on doszedł do, do takiego wniosku, że chyba coś jest nie tak, skoro pewnego pięknego dnia siadł sobie właśnie, pomyślał o tych wszystkich przykrych rzeczach, które zdarzały się w swoim życiu i pomyślał, że jakby Bóg się pojawił, zmaterializował przed nim, to najchętniej by go udusił. Zorientował się, że coś jest nie tak i doszedł do tego, że no nie wszystko, co dzieje się w, w jego życiu jest wolą Bożą, bo jeśli wierzymy, że wszystko, co się dzieje w, w naszym życiu... Jest wolą Bożą, również te przykre, tragiczne rzeczy, to co to nam mówi o naszym Bogu? Wiecie, ten pogląd jest dość powszechny w Kościele i widać to chociażby w wielu tłumaczeniach Biblii. Zobaczmy sobie na przykład w Mateusza 10:29. To jest znany wielu fragment, i to jest też świadectwo tego, jak bardzo wdrukowana jest ta myśl o tym, że cokolwiek dzieje się w naszym życiu, nawet te najmniejsze rzeczy, jest wolą Bożą. 10:29. Czyż nie sprzedają za grosz dwóch rubli, a jednak ani jeden z nich nie spadnie na ziemię bez woli Ojca Waszego? I co nam mówi ten fragment? Że nawet wróbelek nie spadnie bez woli Bożej na ziemię. Więc to nam jakby implikuje kształt tego świata, że wszystko, co się dzieje na tym świecie jest zgodne z wolą Bożą, tak? Tak wyczytamy to z tego? Tyle, że problem jest taki, że w oryginale, ja Wam zacytuję, jak on brzmi, ani jeden z nich nie spadnie bez waszego Ojca. Tam nie ma słowa woli. I pewne przekłady, które starają się dosłownie tłumaczyć, po prostu biorą ten wyraz woli w nawias. Dlaczego? Ano dlatego, że tłumaczę jakby, widząc, że brakuje tu pewnego słowa, postanowili wrzucić słowo woli waszego Ojca, tak? Pasuje? No w pewnym sensie pasuje, tak? Tyle, czy, czy pasuje również na przykład, ani jeden z nich nie spadnie bez wiedzy waszego Ojca? Pasuje? Albo czy ani jeden z nich nie spadnie bez uwagi waszego Ojca? A wiecie, to jest różnica między co, czymś, co jest wolą Ojca, a czymś, co jest, o czym Bóg wie, albo o czym widzi. Tak i wiecie, biorąc pod uwagę kontekst, to tutaj nie ma mowy mowy o woli Ojca, to jest mowa o wiedzy Ojca, ponieważ tam jest napisane, że nawet każdy włos na Twojej głowie jest policzony i to jest fragment mówiący o tym, że Bóg widzi każde Twoje cierpienie i tak jak mówi jeden z innych psalmów, Bóg liczy każdą Twoją łzę, a nie jest to coś, co jest jakby dopuszczane czy inspirowane przez Boga. Tak więc nie wszystko, co się dzieje w Twoim życiu jest wolą Bożą i nie jest też tak, że w Twoim życiu dzieje się tylko wola Boga, albo nie dzieje się wola Boga w ogóle. My często mamy takie zero-jedynkowe myślenie. Albo coś jest tak, albo jest inaczej. Wiecie, to znowu nieprawda. Wiecie, w pewnej sferze twojego życia możesz doskonale wypełniać wolę Boga. W pewnej sferze twojego życia może się doskonale wypełniać wola Boga. W innej dziedzinie, w dopuszczalny sposób jest coś takiego jak dopuszczalna wola Boga. W innym, innej sferze życia no jest mniej tej woli Bożej winę jesteś poza wolą Boga. Czasami bywa tak, że jesteś poza wolą Boga nieświadomie. To nie jest tak, że ty intencjonalnie nie chcesz pełnić woli Bożej, czy, czy nie chcesz jakby być w obrębie woli Boga. Po prostu przez swoją nieświadomość znajdujesz się po, poza wolą Boga. Jest też tak, wiecie, że w jakiejś dziedzinie twojego życia częściowo dzieje się wola Boga, częściowo nie. Więc widzimy, że kwestia woli Bożej w naszym życiu jest dość złożoną sprawą, od tego, czy wola Boża w naszym życiu się wypełnia, zależy to, czy doświadczamy dobrych, czy złych rzeczy. Ma na to, na to wpływ. I to, co powinniśmy też wiedzieć, to to, że wola Boża nie dzieje się w naszym życiu automatycznie. To nie jest tak, że skoro jesteśmy dziećmi Bożymi, to już z automatu cokolwiek będzie się działo w naszym życiu, będzie zgodne z wolą Bożą, tak? I co możemy zrobić, jeśli chodzi o wolę Bożą? Rzymian 12,2 na przykład mówi, rozróżniajcie wolę Boga, rozróżniajcie wolę Bożą, co jest dobre, piękne, podobające się Bogu i doskonałe, tak? Efezjan 5,10 mówi, dochodźcie, co jest wolą Bożą i wiecie, to słowo dochodźcie, to jest obraz pracy śledczego, detektywa, który szuka czegoś, szuka rozwiązania, szuka czegoś, co jest częściowo niewiadome. I wiecie, jest istotna sprawa, że Woli Bożej się nie słucha, wolę Bożą się rozróżnia, bada i poszukuje. Wiecie, wola Boża, kwestia woli Bożej to jest poszukiwanie na całe życie. I wiecie, to co może nam pomóc to to, że musimy wiedzieć, że jakby wola Boża ma trzy składowe. Pierwsze pytanie, jakie może sobie zadać, to jest jakie jest Boże przeznaczenie dla mnie? Jaki jest cel Boży dla mnie, który mam osiągnąć, Jaki, w jakim kierunku mam iść w ogóle? Kim mam być? Gdzie podążać? Co osiągać? I pytanie, czy w ogóle widzisz jakiś cel, bo wiecie, często jest tak, że w naszym życiu poruszamy się, nie mając, nie wiedząc za bardzo, gdzie idziemy. I Boże przeznaczenie to jest Boża propozycja, doskonała propozycja, najlepsza wola Boga dla Ciebie. Ale my wiemy dobrze, że nie, że nie zawsze jesteśmy w stu procentach, wypełniamy wolę Boga, Jego przeznaczenie. Więc drugie pytanie jest, jaki jest plan Boży dla mnie? Plan mówi o tym, w jaki sposób osiągnąć jakiś cel. Plan Boży to jest droga do celu. Tylko wiecie, kolejność jest taka. Najpierw wiesz, jakie jest przeznaczenie, jaki jest Twój cel. I dopiero jak widzisz ten cel, poruszasz się zgodnie z pewnym planem, po pewnej drodze, która może być różna. I trzecia rzecz, jakie są motywy twojego serca w tym wszystkim? Dlaczego? Podążam do celu? Czy mnie to motywuje? Czy w ogóle chcę podążać do celu? Czy mnie to zgrzewa? I bądź w tym uczciwy właściwie przed samym sobą, tak? Czy Cię ekscytuje cel przed Tobą? Kiedy jest mowa, przyjść królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi, to wiecie, tu nie chodzi o samą modlitwę tak bardzo, ale o rzeczywiste pragnienie, które się wyraża w tej modlitwie. O pragnienie woli Bożej. Czy chcesz woli Bożej? Jeśli tak, to dlaczego? Jeśli nie, to dlaczego? Bądź uczciwy, wiecie, na przykład Jonasz nie chciał woli Bożej, miał jakieś powody. I lepiej być w tym sobą uczciwy, wiecie, Bóg też woli, żebyśmy byli uczciwi względem siebie, bo wtedy można coś zmienić. Tak więc Bóg ma jakiś cel dla Twojego życia, jakieś przeznaczenie, tylko wiecie, właśnie tak jak mówię, przeznaczenie to nie jest jakiś fatum, które musi się wypełnić automatycznie w naszym życiu. Boże przeznaczenie to nie jest film, który musisz tu odegrać na, na ziemi, który został wyreżyserowany przez Boga, prawda, a my tylko jak te marionetki odtwarzamy tutaj to, co na ziemi. Nie, nie jest tak. Nie jest też właśnie tak, że bez względu na to, co robisz, wypełni się Boże przeznaczenie w twoim życiu. I ty masz na to, na to tak naprawdę decydujący wpływ. Ty przeważasz. Czy Boże przeznaczenie się wypełni, czy nie. I to jest właśnie ta różnica między przeznaczeniem a Bożym planem. Bo w zależności od tego, co robisz, Plan Boży dla Twojego życia może się zmienić. Zaraz powiemy o tym więcej. Na przykład, jeśli ukradniesz bank, to wiesz, więzienie nie było przeznaczenie dla Ciebie. Ale prawdopodobnie w tym momencie dosięgną Ciebie konsekwencje Twojego czynu, wylądujesz w więzieniu, wiecie, w tym momencie zmienia się Boży Plan dla Twojego życia. Zmienia się w ten sposób, że Bóg pomoże Ci przejść do więzienia. I być może coś zrobić w tym więzieniu, tak jak na przykład w życiu, zdarzyło się to w życiu Józefa. Widzisz to? Że plan Boży dostosowuje się do Twojej obecnej sytuacji. Bóg jest w tym kreatywny. Dużo zależy od Ciebie. I wiecie, Bóg liczy się z naszymi ułomnościami, ograniczeniami, grzechami i On nie panikuje, ani nie opuszcza swoich rąk, kiedy coś robimy źle. Kiedy gdzieś błądzimy, kiedy coś zepsujemy. I oczywiście dosięgają nas wtedy konsekwencje, ale Bóg wtedy ma nową propozycję dla nas. Nowy plan. Wyjścia z tego i być może jeszcze przekucia tej złej sytuacji, która jest w naszym życiu na coś dobrego. On jest to w stanie zrobić, bo po prostu Bogu zależy na tym, aby bez względu na to, w, jakim, w jakiej sytuacji się znajduje, wydał dobry owoc. Bywa to, że Bóg bierze coś, co nie było Jego wolą w Twoim życiu, co sam, że, że tak powiem, zepsułeś i On jest w stanie to wykorzystać dla Twojej korzyści i korzyści ludzi w koło. Bóg, mimo że nie jest sprawcą, ani autorem złych wydarzeń w Twoim życiu, jest w stanie wyciągnąć z tych złych sytuacji, które być może robi czy diabeł, czy źli ludzie po prostu. On może wyciągnąć coś dobrego tak, aby pracowały one na Twoją korzyść, na kogoś innych, na, kogo, na korzyść Bożego Królestwa i abyś był w tym owocny. On jest w stanie przekuć Twoją słabość w atut. I teraz możemy się przyjrzeć przykładowi Józefa właśnie, tam widać to, co było przeznaczeniem Józefa i jak ten plan się zmieniał. Pierwsza Mojżeszowa 37, od 1 do 11, nie będę czytał, będę opisywał troszeczkę. Mamy tu Józefa, który ma 17 lat. Wiecie, sytuacja jest taka, że przeznaczeniem Józefa było to, co Bóg objawił mu we śnie, czyli zgodnie z tym snem przeznaczeniem Józefa była pewna pozycja władzy nad krajem, nad całym tym regionem Bliskiego Wschodu. Ponieważ nadchodził wielki głód, wielka susza. I wiecie, przeznaczeniem Józefa było zachować wielu ludzi od głodu, od śmierci głodowej. To się przyśniło Józefowi, wiecie, sytuacja była taka, że Józef był jednym z dwunastu synów Jakuba. I tak się złożyło, że Józef miał na tyle coś w sobie, że on był pupilkiem Jakuba. Jakub faworyzował go, było lepiej niż jego bracia. I wiecie... My wiemy, rodzice dobrze wiedzą, prawda, co znaczy faworyzowanie jednego z dzieci. Że to jest mega błąd wychowawczy, prawda? Przykład Jakuba to jest jeden z tych przykładów, który mówi o tym, że bohaterowie Biblii to nie byli jacyś mega herosi z komiksów Marvela. Jakub nie był Iron Manem. I wiecie, to jest dla nas pocieszające, że jeśli Jakub nie był Iron Manem i my nim nie jesteśmy, i Biblia mówi w innym miejscu w Jakuba, że Eliasz był takim samym człowiekiem jak my, ale modlił się i deszcz spadł, prawda? Znamy tę historię, więc jest nadzieja dla nas. Tak więc pierwszy błąd Jakuba to to, pierwszy błąd w tej historii to to, że Jakub faworyzował Józefa, czego nie, był, nie powinien był robić. Drugi błąd popełnił Józef i był taki, że pochwalił się tym snem przed braćmi. Wiecie, ja podejrzewam, że on miał nieczyste w tym motywy. Chciał, po prostu się pochwalił żeby pokazać im, że kim on jest, a kim oni są, prawda, i w tym po prostu objawiła się zwykła pycha. I to spowodowało, że bracia, którzy już nie, nie, nie lubili Józefa, znienawidzili go jeszcze bardziej. I doprowadziło to do tego, że jak pamiętamy, najpierw Józef miał być zabity, ale za interwencją najstarszego brata został sprzedany do niewoli. I pytanie, czy takim doskonałym Bożym planem dla Józefa było to, żeby sprzedać go w niewoli i to, żeby on przeszedł te wszystkie fatalne historie, prawda, przykre, rozłąkę z rodziną, prawda, po to tylko, żeby osiągnąć swoje przeznaczenie? Nie. Ja wierzę, że Józef znalazł się w tej studni wbrew woli Bożej. To nie było planem, pierwotnym planem Boga, ale kiedy już Józef znalazł się w tej sytuacji, Bóg wymyślił nowy plan, dostosowany do tej sytuacji. Podobnie może być w naszym życiu wiecie, my pamiętamy, że Józef trafił do Potyfara. Wiecie, Józef miał coś w sobie takiego, co sprawiło, że Potyfar mu zaufał i uczynił go zarządcą swojego domu. Można powiedzieć, to namaszczenie lidera cały czas było w Józefie. Ten dar liderowania był, był cały czas w Józefie. I to, co trzeba przyznać Józefowi, to to, że nauczył się przynosić owoc gdziekolwiek był. Kwitnął tam, gdzie był zasadzony. Znalazł się w, w, u Potyfara? Okej. Okay. Biblia mówi, przeczytajmy sobie 1 Mojżeszowa 39, 22, 23. Albo nie, później. Tak więc Bóg włożył pewne umiejętności wewnętrzne Józefa stosownie do jego przeznaczenia. To jest kolejny, że tak powiem, ślad, trop. Skoro my jesteśmy tymi tropicielami Bożej woli, który może Ci powiedzieć, jakie jest przeznaczenie dla Ciebie. U mnie było jakoś tak, że gdzieś tam zawsze to, to, to przeznaczenie do liderowania było. Na przykład w podstawówce było tak, że wiecie, ja nigdy nie byłem jakiejś takiej nie wiadomo jak charyzmatycznej osobowości. I dlatego dla mnie, moim zdumieniem dla mnie było to, że ktoś w mojej klasie, kiedy byłem w piątej klasie, zaproponował mnie na przewodniczącego, na przewodniczącego klasy, wiecie, chłopaki mnie lubili i był taki numer, że... Tam każdy po, po trzy, y, trzy kreski miał przy, przy nazwisku postawić i chłopaki przeczykali, dziewczyny postawiły kreski przy swoich kandydatach, chłopaki wstali trzy kreski koło mnie, prawda? I byłem bezkonkurencyjny w tym wszystkim. Brew temu, że nie podobało się za bardzo nauczycielce to, żebym ja był tym przewodniczącym z jakichś powodów. Wiecie, na drugi rok już zdobyłem zaufanie na tyle, że z jeszcze większą przewagą wybrałem już z głosami również niektórych dziewczyn w klasie. I tak już do ósmej klasy. Wiecie, później, kiedy byłem w harcerstwie, przyszedłem do, do drużyny harcerskiej jako nieznany chłopak. Po roku zostałem zastępowym. Po jakimś czasie przybocznym. Wiecie, przyboczny to jest taki gościu, który jakby jest zastępcą drużynowego. Później trafiłem na obóz harcerski i zostałem przewodniczącym Rady Obozu. To nie było nigdy tak, że ja bym jakimś nie wiadomo jak, jakim aktywistą o jakiejś nie wiadomo jak charyzmatycznej osobowości, ale wiecie, twoja charyzmatyczność nie ma, nie jest przeszkodą dla Boga. I popatrz na swoje życie, również przed to, na to przed nawróceniem. Może jest gdzieś w tobie taki dar nauczycielstwa dla kogoś. Może jest gdzieś w tobie, nie wiem, dar pomocy innym. Wiecie, to nie jest przypadek. To jest pierwszy, tro, pierwszy ślad dla, twoje, dla Twojego przeznaczenia w Twoim życiu. Teraz wracając do historii Józefa. Pamiętamy ten moment, kiedy żona Potyfara miała na Józefa ochotę, tak oględnie mówiąc, ale Józef, że się, że się tak powiem, wyrwał z objęć i został fałszywie oskarżony i został wtrącony do więzienia. I pytanie, czy Bóg to spowodował? Nie, to perfidne, że tak powiem intrygi żony Potywara sprawiły, że Józef został wtrącony do więzienia. I tak samo, wiecie, w naszym życiu jest. To nie Bóg sprawia, że ktoś nas krzywdzi, On nie dopuszcza tego, on, to nie jest Jego wola. Po prostu żyjemy w takim, a nie innym świecie i czasami doświadczamy zła od ludzi tego świata. I tak samo właśnie Józef doświadczył tego zła, został wtrącony do więzienia, ale wiecie, znowu, Objawiło się to, to ten dar, który był cały czas we wnętrzu Józefa. Przeczytajmy sobie teraz I Mojżeszową 39, 22-23. też przełożony więzienia powierzył Józefowi nadzór nad wszystkimi więźniami, którzy byli w więzieniu, wszystko co tam się działo, działo się pod jego nadzorem. Przełożony więzienia nie musiał doglądać tego, co powierzył Józefowi, gdyż Pan był z nim i sprawił, że szczęściło mu się we wszystkim cokolwiek czynił. Znowu widzimy, że Józef awansował. Józef był, można powiedzieć, zastąpcą, zastępcą szefa więzienia, sam będąc więźniem. I gdy Józef był w więzieniu, pamiętamy tę historię, że do więzienia trafili również przełożony pod i przełożony piekarzy Faraona. Wiecie, to były szychy na dworze Faraona. To byli, można powiedzieć, ludzie blisko Faraona, blisko najwyższej władzy. I każdy z nich miał sen, który opowiedzieli Józefowi, i kiedy podczas opowiedział swój sen, przełożony podczas opowiedział swój sen Józefowi, Józef mu wyłożył w taki sposób, że zapewnił przełożonego podczaszego, że wyjdzie z więzienia i zostanie przywrócony do urzędu za trzy dni. Konkretny wykład, wykład snu. Potem przełożony piekarz opowiedział sen Józefowi, Józef mu zinterpretował w ten sposób, że niestety. Za trzy dni faraon skaże go na śmierć. I wiecie, okazało się, że wykłady snów Józefa były w 100% trafne. I na odchodne, jeszcze przełożony podczaszych obiecał Józefowi, że wspomniał nim faraonowi, tak żeby ten uwolnił Józefa, ale kiedy wyszedł z więzienia, przełożony podczaszych zapomniał o Józefie. I możemy sobie wyobrazić Józefa, jak dzień po wyjściu podczaszego, minął jeden dzień po wyjściu podczaszego, drugi tydzień, miesiąc parę miesięcy, rok i wiecie, nie wiem jak wy, ale ja nie jestem pewien, czy na miejscu Józefa nie stałbym się zgorzkniały, nie za zacząłbym sobie zadawać pytań jak on mógł mi to zrobić jak Bóg mi to mógł zrobić czasami jesteśmy w takiej sytuacji, prawda że jesteśmy zapomniani przez innych to jest ułomność ludzi nie ułomność Boga ale my czasami obwiniamy Boga za ułomność ludzi imponujące jest to, że właśnie Józef nie uległ zgorzknieniu, nie poczuł się zapomniany przez wszystkich, ale dalej robił w swoim zakresie to, co mógł robić do tej pory. I to mi mówi, wiecie też, jak bardzo Józef zmienił się wewnętrznie, jeśli chodzi o postawę serca. I to nie jest tak, że Bóg sprawił te wszystkie nieszczęścia Józefowi, ale Bóg pomógł mu przez te nieszczęścia przejść i pomógł mu też zmienić swoje serce w tych nieszczęściach. Także, kiedy minął pewien czas, Józef był absolutnie gotowy do tego, aby wypełnić swoje przeznaczenie. I po dwóch latach, dopiero kiedy faraonowi przyśniły się pewne sny, nie miał kto ich wyłożyć, dopiero wtedy przełożonego po ich przypomniało się, że kiedy wylądował w więzieniu, to był tam pewien hebrajczyk, który mu w 100% wyłożył jego sen. I w 100% te sny się spra sprawdziły, ten wykład tych snów, tak? I dalej już to znamy. Faraon wzywa Józefa, opowiada mu swoje sny. Józef wykłada sny Faraonowi i Faraon jest tak pod wrażeniem wykładu snu Józefa, że powierza Józefowi premierowanie Egiptu. Wiecie, przeskok z więzienia na premiera. To jest awans. Potem, kiedy Józef w końcu spotkał się z braćmi, ci bali się, że ten mając taką władzę zemści się na nich, wypowiedział znamienne słowa w 1 Mojżeszowa 50, 19, 21 a Józef rzekł do nich nie bójcie się, czyż ja jestem na miejscu Boga wy wprawdzie knuliście zło przeciwko mnie ale Bóg obrócił to w dobro chcąc uczynić to, co się dziś dzieje zachować przy życiu liczny lud wiecie, Józef miał właściwy obraz on powiedział, to wy uczyniliście to złomi. nie Bóg, to wy ale Bóg wziął tą sytuację i obrócił ją w dobro. Więc Józef był świadomy właśnie tego i myślę, że to było w pewnym sensie też sekretem jego życia, że Bóg nie był przeciwko niemu. To nie jest tak, że Bóg inspirował jakieś złe wydarzenia w jego życiu po to, żeby go czegoś nauczyć, tylko po prostu te rzeczy się zdarzały, bo taki jest świat, bo taka jest rzeczywistość, ale w tym wszystkim Bóg był z nim i pomagał mu wyciągnąć dobro z tych wszystkich, z każdej najdrobniejszej, z nawet tej złej rzeczy, aż do tego momentu, kiedy wypełniło się przeznaczenie Józefa, o którym czytamy w Biblii. Tak więc, jeśli chodzi o Bożą wolę dla Twojego życia, to to jest, wiecie, kwestia, o której będziemy myśleć do końca tego, naszego życia tu na Ziemi. Ona w, pewnym, w pewnych rejonach naszego życia się będzie wypełniać, w pewnych nie. W pewnych będzie zakryta dla nas i naszym zadaniem jest szukać jej woli, Jego woli. I w tym szukaniu warto zadać sobie parę pytań. Pierwsze, jaki jest Boży cel dla Twojego życia? Czy widzisz jakikolwiek cel? Przeznaczenie takie duże słowo, prawda? Ale zacznij od celu. Kim masz być? Jaka jest Twoja rola w życiu? Czy wiesz, jaki jest plan Boży? Czyli w jaki sposób podążać do celu, jeśli już widzisz ten cel w swoim życiu? I trzecie, jakie są motywy i pragnienia Twojego serca w tym wszystkim, wiecie, bo, bo czasami zły motyw może zepsuć wszystko. Kolejne rzeczy, które nam mogą pomóc, jeśli chodzi o odkrywanie woli Bożej, to pierwsza rzecz jest taka, chodź w świetle objawionej woli Bożej w Jego Słowie. Po prostu to, co czytasz, wypełnij, To, co czytasz w Piśmie, bierz do swojego życia. Od, taka jest kolejność. Zaczynasz chodzić w Słowie Bóg zaczyna do ciebie mówić i objawiać ci więcej. Więcej ze swojej woli. Po drugie, módl się o wolę Bożą. Tak, Jezus się modlił, przyjdź, królestwo Twoje bądź wola w niebie, tak i ja na ziemi, jak i na, w niebie, tak i na ziemi, tak. On to uczył uczniów. Więc wniosek jest taki, że wolą Bożą jest, byśmy się modlili o wolę Bożą, o wypełnienie woli Bożej i odkrywanie woli Bożej. I wiesz, módl się w językach, w duchu, Biblia mówi, że kiedy modlisz się w duchu, w językach, wygłaszasz tajemne rzeczy. Wierzę, że jedna z, z tych tajemnych rzeczy jest po prostu wola Boża dla naszego życia. I możesz czasami, modląc się, nagle coś zobaczyć, odkryć, nagle może się włączyć światło odnośnie woli Bożej dla twojego życia. Trzecia rzecz. Pragnij woli Boży coraz bardziej. Wiecie, pierwsza przeszkoda jest taka, że My nie, nie pragniemy woli Bożej właśnie, mając to podejrzenie, że Bóg może mieć jakieś nie do końca dobre intencje względem nas, że On chce nas wykorzystać. Wiecie, my tego nie zwerbalizujemy, nie powiemy wprost, ale gdzieś tam wewnętrznym naszym się to czai, między innymi właśnie dlatego, że kiedy, zwłaszcza wtedy, kiedy wierzymy, że cokolwiek dzieje się w naszym życiu jest wolą Bożą. Czwarta rzecz, o której mówiłem, to jakie widzisz w sobie wrodzone dary i umiejętności? One mogą Ci coś podpowiedzieć. One mogą ci pokazać pewien kierunek, który Bóg ma dla twojego życia. I piąta rzecz, ty sam uczysz so, sobie stawiać cele i dążyć do nich. To ci pomoże później, kiedy Bóg będzie stawiał swoje cele, odkrywał swoje cele przed tobą do tego, aby już mieć umiejętność do podążania. Wiecie, kiedy zanim Dawid pokonał Goliata, on ćwiczył. On ćwiczył na niedźwiedziach, które chciały porwać jego, jego owce. Ćwiczył na wilkach, czy na czymś tam jeszcze, prawda? Te mniejsze rzeczy, te małe kroczki, które pozwoliły na to, żeby później wykonać ten wielki krok. Ponieważ było już pewne doświadczenie, wiecie, dla Dawida pokonać Goliata, to było, to było niewiele trudniejszego niż pokonać niedźwiedzia. I tak samo ty uczysz sobie stawiać się, się swoje cele, na przykład prawo jazdy. Jaki jest plan do tego? W jaki sposób, tak? do, do kogo i gdzie się zapisać i tak dalej. Zadaj sobie też pytanie, dlaczego chcesz coś osiągnąć? I kiedy nastawiać cele i osiągać je, to Ci pomoże również później odkrywać Boże cele dla Ciebie i odkrywać Boży plan dla Ciebie i osiągać te plany. Amen. Tyle na dzisiaj.